Ona Rakowskiego. W roku 1835 rodzeństwo Rakowskich odsprzedało posesję władzom rządowym, które umieściły tu trzeci oddział straży ogniowej. Józef Grzegorz Lesel sporządził wówczas oszacowanie domu Rakowskich. Dom był piętrowy, pięcioosiowy, kryty dachówką holenderką. Na pierwszym piętrze posadzka była krzyżowa. Na podwórzu znajdowała się stajnia i wozobnia. Gdy całość przeszła we władanie straży pożarnej, wówczas na dziedzińcu stanęły nowe pawilony. Budynek mieszkalny od strony Alei Jerozolimskich zwieńczono trójkątnym szczytem, a okno pierwszego piętra otrzymało półokrągłe zamknięcie. Wzdłuż południowego boku posesji stanęła stajnia z półokrągłymi oknami. Mówi o tym niezidentyfikowane dotąd zdjęcie wykonane około 1880 roku. Autorem tych przekształceń był, jak można przypuszczać, Lesel. Jemu również przypisujemy projekt strażnicy ogniowej wznoszącej się na dziedzińcu. Była drewniana na planie kwadratu. W części sokołowej ściany jej zwężały się ku górze. U szczytu znajdowała się galeryjka z nadbudówką. Straż ogniową w roku 1872 przeniesiono w dalszy rejon Nowego Świata. U zbiegu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu znajdowała się studnia miejska, obita na kształt kolumny deskami i zwieńczona daszkiem z blachy żelaznej. Woda w niej, w odróżnieniu od wielu innych, była czysta, o czym mówi opis z 1866 roku. Pompę tę widać na zamieszczonej w książce fotografii. Na początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku dawna posesja Rakowskich i Straży Ogniowej ustąpiła miejsca gastronomii. Jeden punkt miasta, a tyle z nim związanych historii na krakowskim przedmieściu, przy kamienicy Skalskiego. Dzisiejsze krakowskie przedmieście na odcinku od pomnika Adama Mickiewicza do figury Matki Boskiej Passawskiej przed 1864 rokiem wyglądało inaczej. Miejsce obecnego skweru zajmowała gęsta zabudowa kamieniczna. Tę właśnie część ulicy nazywano krakowskim przedmieściem wąskim. Rozebranie domów po stronie wschodniej w roku 1864 pozwoliło poszerzyć w tym miejscu przejazd. Obecnie, gdy jezdnia przemieniła się w wąskie koryto, okazuje się, że owa zabudowa mogłaby tu nadal istnieć. późno na lament. Cieszmy się jednak że po wojnie znaleźli się entuzjaści Warszawy, dzięki którym odbudowano północną stronę ulicy z jej kamienicami osadzonymi na wąskich parcelach. Wśród stojących tu budynków wyróżnia się dom należący w końcu XVIII wieku do Józefa Skalskiego, który był konsyliarzem, czyli lekarzem króla Stanisława Augusta. Później został aptekarzem, cieszącym się renomą tak jak Seweryn Wasilewski, znakomity reprezentant tej profesji. Dorobiwszy się majątku, Skalski wzniósł na krakowskim przedmieściu pod dzisiejszym numerem 45 kamienicę projektowaną przez Efraima Schregera. Obiekt ten choć spalony podczas wojny ma zachowaną oryginalną fasadę trzyosiową, czterokondygnacyjną, wliczając w to wysokie przyziemie, zapewne wykorzystywane na skład medykamentów. Do pomieszczeń parteru prowadzą schody. Elewację w wyższych partiach dzielą boniowane lizeny, a oś centralną akcentuje balkon z oryginalną żelazną balustradą, wsparty na kamiennych konsolach, oraz atykowe zwieńczenie z okrągłym otworem ujętym w wici palmy. Budynek przykryty jest dachem mansardowym, który podczas powojennej odbudowy przyjął formę czworościenną, możliwą do zaakceptowania, ale bez dodanych ostatnio bocznych okienek. Wnętrza kamienicy Skalskiego były o znaku zamożności właściciela, uległy zniszczeniu. Ale zachowała się szczęśliwie fotografia, dająca pojęcie o wystroju salonu. Jego ściany podzielone były w architektonicznych rytmach z kukami, systemem płycin. W dekoracji rzeźbiarsko-sztukatorskiej widzimy motyw muszli z maszkaronem oraz płaskorzeźby przedstawiające zabawy dziecięce. Uwagę zwraca zwłaszcza sanna, Jasny koloryt, płaskorzeźb kontrastowo z brązowawą barwą styukowej wykładziny. Operowanie formą masywną, grubo modelowaną, to cecha szczególna klasycyzmu Szregera. Można przypuszczać, że kamienica skalskiego uzyskała swą postać w latach 1774-1777. Salon właściciela należał do wytwornych Pomimo, że znajdował się w kamienicy typu Miewsańskiego Mógł rywalizować z wnętrzami niejednego pałacu Nieznany jest autor płaskorzeźb Może był to Chryzostom Redler W książce publikuję fotografię pokazującą również kamieniczki sąsiednie Przylegający od strony południowej dom to dwupiętrowa kamienica cechu krawców, którego godło umieszczone jest nad drzwiami. Porównując stan obecny z fotografią, stwierdzamy, że odbudowa kamieniczki autorstwa Zygmunta Stampińskiego przeprowadzona została poprawnie. Natomiast zupełnym powojennym nowum jest kamienica usytuowana po drugiej stronie posesji Skalskiego. Dziwny to dom. Z szerokimi oknami i kolistym szczycikiem na tle dachu Można to usprawiedliwiać faktem, że został on przekształcony z wysokiego budynku Postawionego tu w roku 1894 na miejscu starszych kamieniczek Ten nowy wówczas dom był aż pięciopiętrowy Z wielkimi oknami na piętrze pierwszym i drugim Bogatym eklektycznym wystrojem i wieżyczką w dachu Autorem jego był Stanisław Wąsowicz Powróćmy jeszcze do tych wcześniejszych kamieniczych Występujących na naszej fotografii Ta bliżej kamienicy Skalskiego, czteropiętrowa Z takąż oficyną od strony ulicy Koziej Należała w 1743 roku do Sekulskiego Druga natomiast, dwupiętrowa, z wystawką w dachu, do Stanilewicza. Obydwie miały skromny, klasycystyczny wystrój, a ze względu na tak wąskie wymiary w stosunku do wysokości były wyjątkowe. Otwierały niejako wjazd na wąskie krakowskie przedmieście od strony kolumny Zygmunta. Szkoda, że podczas powojennej odbudowy nie rozebrano wypalonego domu, i nie odtworzono tych urokliwych kamieniczek. Spójrzmy jeszcze na starą fotografię. Zauważamy, że pokazuje ona elewację boczną budynku Skalskiego, pokrytą wielką reklamą, co przypomina sytuację dzisiejszą, gdy tyle obiektów w mieście jest w ten sposób oszpecanych. Pamiętajmy jednak, że w końcu XIX wieku Warszawa była pod okupacją rosyjską i wówczas władzą miasta nie zależało na właściwym jego wyglądzie. Przecież to był podbity, priwisliński kraj. Czy dzisiaj musimy zasłaniać architekturę reklamą? Przydzwonnicy Uprzywilejowaną pozycję miał dom przydzwonnicy Bernardyński. Przylegał do niej jedną ścianą, a z drugiej strony osadzony był w narożu krakowskiego przedmieścia i ulicy Marienstadt. Z okien widać było ruchliwą część miasta tuż przy kolumnie Zygmunta oraz całą strefę podskarpową i Wisłę. Temu szczególnemu usytuowaniu budynek zawdzięcza dużą liczbę przekazów ikonograficznych. Wielu otwórców architektury i scen historycznych siłą rzeczy musiało go w swych obrazach uwzględniać. Kamienicę wzniesiono zapewne na początku XVIII wieku. W roku 1743 jej właścicielem był Wilim, zaś w 1796 Filip Kampioni. Na obrazie Bernarda Belotta z 1778 roku przedstawiającym widok krakowskiego przedmieścia w stronę kolumny Zygmunta dzwonica bernardyjska jest jeszcze niska, a przy niej przycupnęła interesująca nas kamieniczka mająca tylko dwa piętra i dwuokienną wystawkę. W roku 1819 Christian Piotr Aigner Nadał dzwonicy zupełnie inny, przyznajmy, że bardziej efektowny wygląd. Uzyskała ona znaczną wysokość i została zwieńczona glorietą. W 1826 roku kamienica przeszła w ręce złotnika Stefana Neubauera, który przed rokiem 1830 podwyższył ją do trzech pięter, dzięki czemu stała się ona bardziej znaczącym, Obiektem architektonicznym Od strony placu zamkowego Widoczne były jej dwie elewacje O wystroju klasycystycznym nader skromnym, nierywalizującym Z dzwonnicą bernardyjską Od strony wschodniej w elewacji budynku Występowały nieregularności Wynikające z nierówności terenu Pozycja kamienicy została jeszcze bardziej wyeksponowana gdy stojący w jej pobliżu kościół i klasztor panien Bernardynek zburzono w związku z budową wiaduktu pancera w roku 1843. Trzy lata później pojawił się pomysł jej rozebrania wraz z dzwonnicą bernardyjską na szczęście niezrealizowany. Na parterze budynku urządzono lokal gastronomiczny. Kamienicy tej w pierwszej połowie XIX wieku mieści się skład wyrobów brązowniczych pod Złotym Runem Norblina, a później sklep Wenecja. Około roku 1870 do jej narożnika dostawiono znacznej szerokości metalowe, ażurowe przykrycie kawiarni na otwartym powietrzu. Kamieńca przetrwała do powstania warszawskiego 1944 roku. Dzisiaj na jej miejscu znajdują się schody prowadzące na Marienstadt. Na zakończenie chciałbym podzielić się z czytelnikiem wspomnieniem mojej babki, Olimpii Kwiatkowskiej, z domu Gołaszewskiej, która mieszkała w tej kamienicy i była świadkiem pewnego wydarzenia. Stojąc przy budynku, przyglądała się procesji, gdy na ulicy Miodowej wybuchła bomba. Z zamku wyjechali na koniach kozacy z okrzykiem Urra! Urra! kasapy mułojcy, Urra! Urra! Polaki duraki! I na hajkami bili przechodniów Dostała nią i babcia, co boleśnie odczuła Gdyż na końcu na hajki była ołowiana kulka Oprawiona w kość Niebawem wraz z innymi śpiewała Piątek dziewiętnastego maja Zebrała się ludzi z Graja, bo to teraz taka pora, że robią zamach na gubernatora A tam do niego agenci przyszli i ten z bombą uciekać myśli A że nie miał uciekać którędy, to rzucił bombę koło werandy Szyby z brzękiem poleciały, zrobił się tam huk niemały Weranda się załamała i dwóch szpicli zabić chciała Przyjechał po nich wóz strażacki i pozbierał ze szpiclu flaki. W zamku siedzi gubernator i myśli, co zrobić na to? Po co on strzelać rozkazał i tyle niewinnych ofiar nas zgładzał? Pierwszy zamach nieudany, drugi będzie dokonany. Wspomnienie mojej babki, a także ten nieporadny tekst, Oddający atmosferę czasów, w których żyła, skłonił mnie właśnie do przedstawienia historii domu przy dzwonnicy. Na elektoralnej i Żabiej. U Flintów. Dziś nie ma już śladu po kamienicy Flintów. Przy elektoralnej, przy zbiegu z ulicą Zimną, uległa zagładzie w powstaniu warszawskim. Na szczęście utrwalona została na dwóch zdjęciach, jak się przekonamy w nadal szczegółowych przekazach pisemnych. W roku 1817 posesja stała się własnością Michała Flinta, siodlarza, prowadzącego zakład produkcji powozów. Zaciągnął on pożyczkę, by powiększyć stojącą tu parterową budowlę. Nowa kamienica, frontem zwrócona do ulicy elektoralnej, miała jedenaście osi w dłuższej elewacji i cztery w krótszej. Wróżniał ją charakterystyczny dach naczółkowy. Środek fasady zaakcentowano trzyosiowym ryzalitem przechodzącym wystawkę drugiego piętra i zwieńczony dwustopniową attyką, ozdobioną płysinami i girlandami. Po obu stronach Ryzalitu znajdowały się bramy wjazdowe na podwórze. Znać, że panował tu spory ruch pojazdów, wjeżdżających jedną bramą, a wyjeżdżających drugą. Budowlę ukończono już w roku 1818. W pejzażu ulicy zapełnionej niskimi drewnianymi domami jeszcze w latach 40. XIX wieku należała ona do największych co stwierdził ksiądz Franciszek Kurowski W pamiątkach miasta Warszawy Na pierwszym piętrze mieszkali właściciele A na dole znajdowała się kawiarnia Prowadzona przez byłego porucznika Wojsk Polskich Feliksa Ulanowskiego Projektantem kamienicy był architekt Hilary Wspilowski Dowiadujemy się o tym dzięki relacji Innego znanego architekta Fryderyka Alberta Lesla, spisanej 29 kwietnia 1819 roku. Warto ją tu przytoczyć. Stosownie do anszlagu przez szpilowskiego budowniczego sporządzonego, przez urząd municypalny zatwierdzonego, a przez siebie zweryfikowanego, zupełnie wystawił i ukończył z tym dodatkiem, i mieszkanie na pasjacce w, Jackce, w anszlagu, niewyrażone, zupełnie urządzonym zostało. Śmierć Flinta w 1826 roku otwiera nowy rozdział w historii posesji. Kamienica wraz z zabudowaniami przeszła na własność trójki jego małych dzieci. Żona Flinta, Krystyna, wyłączona z dziedziczenia, Rozpoczęła postępowanie sądowe i w roku 1829 przyznano jej prawa do posesji. Flint pochodził z Malborka. Z Krystyną ożenił się jako wdowiec, mając lat 48 i będąc od swej nowej żony starszy o 23 lata. Krystyna została wdową w wieku lat trzydziestu. Jako właścicielka kamienicy przynoszącej dochód z wynajmu lokali, zajęła się handlem korzennym. Wchodząc w różnego rodzaju interesy, popadła w długi, których nie spłacała, za co wytoczono jej kilka procesów. Między innymi toczył się spór w sądzie z Abrahamem Pragierem, oskarżającym ją o to, że pożyczone pieniądze zużyła na prowadzenie kawiarni. Cegielni, na restaurację domu oraz na handel trunkami krajowymi i zagranicznymi. Ważniejsze jednak dla nas są inne informacje, a więc, że jeszcze za życia Michała dom przy elektoralnej został powiększony i polepszony, również dzięki posagowi żony, co miało wpływ na przyznanie jej prawa wspólniczki do posesji. Flintowie Przystępując do urządzania swej posiadłości, zakupili place wzdłuż ulicy Zimnej. Posesję, niezależnie od budynku głównego przy elektoralnej zabudowywali oficynami, o czym informują opisy szacunkowe Karola Gallego, Kropiwnickiego i Lesla z lat 1823, 1829 i 1834. Dowiadujemy się zatem, że na tym placu stały wcześniejsze zabudowania. Stara kamieniczka, pawilon murowany stary, stary dworek o dolnym piętrze pod gątem wystawiony upadkiem grożący. Możliwe, że to był jeszcze dworek z końca XVII wieku odnotowany w planie Tirregaja oraz stara drewniana stajnia i takaż Jednocześnie podano, że w 1822 roku Michał Flint zbudował jednopiętrową oficynę od strony ulicy Zimnej, a już po jego śmierci żona wystawiła dwie nowe oficyny. Zaświadczyli o tym własnoręcznie Antonio Corazzi jako budowniczy generalny oraz jego zastępca Lesel. Oficyny wzniesione przez Krystynę Flint Stanęły po stronie lewej oraz w poprzek podwórza Tym samym podwórze zostało podzielone na dwie części Nie wiemy, kto był autorem oficyn podwórzowych Może jeden z architektów wymienionych powyżej W lutym 1833 roku Kropiwiński pisał Przekonałem się, że od frontu ulicy Zimnej Wystawiony został dom nowy Masyw murowany z piwnicami w dolnym, pierwszym i drugim piętrze, dachówką pokryty, a to według planu przez rząd zatwierdzonego który zupełnie w roku zeszłym został ukończonym i zamieszkałym. Była to więc nowa kamienica, wybudowana na zlecenie flintowej. Jej wygląd opisał w roku 1840 Bagiński. Na pierwszym i drugim piętrze po trzynaście okien, i nad drugim piętrem, w środku dachu, wzniosły gzyms w kształcie facjaty bez okien, front przyozdabiający. Prymitywnie wykonana rycina to potwierdza. Budynek ukończono w roku 1832 i w związku z tym ponownie moglibyśmy tu sugerować autorstwa albo Korackiego, albo Lesla, lub Kropiwnickiego Zabudowa przy podwórzu pierwszym hmm. I wzdłuż ulicy Zimnej Miała charakter mieszkalny W sumie mieszkało tu 42 lokatorów Przeważnie o nazwiskach Polskich i częściowo niemieckich Potem zasiedlali ją Również Żydzi W roku 1869 W kamienicy Znajdował się kantor loterii Prowadzony przez szlaję Weissa Jaka szkoda, że po wojnie tego zabytku nie zrekonstruowano? Z pewnością ozdobiłby i ożywił miejsce zajęte dzisiaj przez nieciekawą architekturę. Teraz, gdy wiemy, że twórcą był znany architekt Hilary Szpilowski, tym bardziej żal jest tej kamienicy. Dom Pawła Głuszyńskiego na Postym Placu. W narożu ulicy elektoralnej i przechodni, nabytym w roku 1833 przez Pawła Głuszyńskiego, dyrektora Banku Polskiego, została wzniesiona dla niego rok później efektowna kamienica. Występując o pożyczkę, wyraził on chęć bezbłocznego rozpoczęcia budowy ze względu na ozdobę miejsca, jako proponowany gmach przyniesie. Za projektanta domu uznawany jest Antonio Corazzi, być może współdziałał z nim tu Jakub Gaj, który podpisał oszacowanie budynku przygotowane w lipcu 1835 roku. Budowla miała dwa piętra, a głównym jej akcentem był prosto ścięty narożnik z półokrągłym oknem na pierwszym piętrze i weneckim na drugim. Balkon podtrzymywany przez pięć żelaznych roksztynów Dodano w końcu XIX wieku Kamienicę wyróżniało spośród wielu innych w mieście Wywyższenie okien drugiego piętra Narożnik wieńczyła płaska, dwustopniowa attyka Na parterze znajdowały się liczne lokale sklepowe Niewielkie podwórze szczelnie otaczały oficyny jednopiętrowa i dwupiętrowa. Było to więc podwórze studnia, wczesny przykład maksymalnego wykorzystania działki. Na początku XX wieku budynek podwyższono o trzecie piętro. Kamienica przetrwała do roku 1944. Resztki jej murów rozebrano, a szkoda, bo wypełniałaby ona przestrzeń lepiej, niż posadzona tu przypadkowo zieleń. Czy nie można otworzyć kamienicy i połączyć funkcjonalnie z hotelem saskim? Wówczas tego ostatniego nie trzeba by podwyższać, co mu rzeczywiście zagraża i co będzie kolejnym skandalem konserwatorskim. Kamienica Kazimierza Dziarkowskiego przy ulicy Elektoralnej, pod przedwojennym numerem 47, w miejscu zajmowanym dziś przez budynek Atrium Plaza, z prześwitem na ulicy ciepłą, stała piękna kamieńca klasycystyczna. Szczęśliwie zachowana fotografia z 1934 roku ukazuje budowlę dwupiętrową, Trzynastoosiowo z pięcioosiowym, pozornym ryzalitem, zwieńczonym trójkątnym przyczółkiem, który wypełniała płaskorzeźba z dwiema postaciami. Ryzalit na piętrach zdobiło sześć kanelowanych koryńskich pilastrów i ornament bici akantowej na fryzie. Środek akcentowała brama wjazdowa na podwórze oraz umieszczony nad nią balkon wsparty, na dwóch kamiennych konsolach i obrzeżony żelazną balustradą. Horyzontali z układu fasady podkreślały listwy międzykondygnacyjne i parapetowe. Skraje elewacji ujmowały płyty boniowania. Całość wieńczył wydatny gzyms wspierany kroksztynami. Projektantem budynku był reprezentant późnego klasycyzmu Alfons Kropiwnicki który swą działalność rozpoczął jeszcze przed powstaniem listopadowym, a w ciągu następnych 40 lat ozdobił Warszawę wieloma kamienicami. Dotychczas uważano, że budynek powstał po roku 1831. Chcę to uściślić. Wzniesiono go w latach 1834, 1835 dla Kazimierza Dziarkowskiego, sekretarza Generalnego w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego. Na ten ozdobny obiekt przyznano mu pożyczkę w wysokości 50 tysięcy złotych polskich. Fotografia ukazuje z prawej strony fragment czteropiętrowej kamienicy wybudowanej między 1881 a 1892 rokiem w stylu neorenesansowym dla Mendla Rotmila, Niestety nie wiemy przez kogo. W perspektywie po lewej stronie kamienicy Ziarkowskiego stoi druga, również czteropiętrowa, raczej niegodna uwagi, ale za nią widać budynek klasycystyczny, piętrowy, z trzyosiowym ryzalitem przechodzącym wystawkę drugiego piętra zwieńczoną trójkątnym szczytem. To kamienica Marcina Bogumiła Frybesa. Powstała w 1818 roku według projektu, jak sądzę, Fryderyka Alberta Lesla. Jedna fotografia, przedstawiająca fragment ulicy Lektoralnej ukazuje budowlę z trzech okresów. Królestwa kongresowego, po powstaniu listopadowym i z końca XIX wieku, zróżnicowane pod względem wielkości i wyrazu. Komu przeszkadzała? W roku 1951 rozebrano kamienicę przy ulicy Żabiej pod numerem trzecim. Była ona wprawdzie podczas wojny spalona, ale wystrój architektoniczno-żyźbiarski fasady Pozostał prawie nietknięty. Kto podjął decyzję rozbiórki? Dobrze byłoby poznać nazwisko sprawcy. Przedwojenny wygląd utrwaliła na szczęście fotografia Szymona Zajczyka z 1934 roku. Patrząc na nią widzimy, że była to budowla dwupiętrowa o elewacji trzynastoosiowej z płytkim szerokim, siedmioosiowym ryzalitem ozdobionym na piętrach kanelowanymi pilastrami z jońskimi głowicami. Ryzalit zwieńczono niskim, trójkątnym szczytem po bokach przechodzącym w odcinki Attyki. Główną ozdobą ryzalitu był fryz pokryty płaskoszeźbą, przedstawiającą triumfalny wjazd Cerery wykonaną przez Pawła Malińskiego. Znany jest również architekt budynku Alfons Kropiwnicki Dzisiaj podają garść informacji Uściślających historię obiektu Godnego przypomnienia Gdyż, odważam się stwierdzić Była to najpiękniejsza w Warszawie kamienica Lat trzydziestych XIX wieku Elegancka, klasycystyczna Posesja, na której stała Usytuowana między równoległymi do siebie ulicami Żabią i Przechodnią, została kupiona w roku 1828 przez Kazimierza Miecznikowskiego, radcę Rady Municypalnej Miasta Stołecznego Warszawy, który niebawem wzniósł w podwórzu dwupiętrową oficynę mającą połączyć domy frontowe przewidziane przy tych dwóch ulicach. Widocznie jednak inwestycja przerosła możliwości finansowe właściciela, gdyż w lutym 1831 roku, a więc w czasie powstania listopadowego, odsprzedał on połowę posiadłości Kropiwińskiemu. Ten ostatni był absolwentem Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego. Miał wówczas lat 28. Od 1827 roku legitymował się patentem budowniczego, wolno praktykującego w Królestwie Polskim. Możemy się domyślać, że to on był autorem zrealizowanej już oficyny. Poznał zatem wcześniej właściciela, który dopuścił go do współudziału w inwestycji w zamian za wpłacenie kwoty równej połowie wartości posesji. Kolejne zabudowania, które miały powstać na jej terenie, sygnowała już spółka Miecznikowski-Kropiwnicki, radca miejski i architekt. Prace budowlane trwały kilka lat. W roku 1834 właścicielom udało się uzyskać znaczną pożyczkę na rozbudowę. W przyznaniu kredytu pomogło zapewnienie że budowę dwóch domów frontowych ulicy Żabiej i Przechodniej niezawodnie ukończą i do stanu mieszkalnego doprowadził. W marcu roku następnego znany architekt warszawski Józef Grzegorz Lesel sporządził opis dwóch dwupiętrowych domów krytych cynkiem i dwóch tej samej wysokości oficyn po obu stronach podwórza. Wyglądu zabudowy od strony ulicy Przechodniej nie znamy. Możemy sądzić, że kamienica przy ulicy Żabiej była bardziej reprezentacyjna. Z jej okien roztaczał się widok na ogród Saski. Na przełomie XIX i XX wieku na sąsiednich posesjach z obu stron wyrosły dwukrotnie wyższe kamienice, ale naszej szczęśliwie nie podwyższono jak na gminie w tym czasie postępowano w Warszawie, z wieloma budowlami o wartościach artystycznych. Cenny, choć niedoceniony po wojnie zabytek, mógłby dzisiaj zdobić Warszawę, gdyby. Na Zielnej i Wielkiej Ulica Zielna Ulica Zielna przed II wojną światową Łączyła ulicę Chmielną z Królewską, czyli na swoim dłuższym odcinku zajmowała przestrzeń obecnego placu Defilat, po stronie wschodniej Pałacu Kultury i Nauki. Była gęsto zabudowana wysokimi kamienicami, nierzadko o bogatym wystroju architektonicznym. Fasad miała opinię elegancką, zamieszkanej przez ludzi zamożnych. Dawnej zielnej już nie ma. Z około pięćdziesięciu domów ocalały jedynie trzy. Kmach pasty, wraz z sąsiadującym z nim neobarokowym budynkiem, oraz takaż kamienica Jakuba Janasza. Zachowała się na szczęście dokumentacja fotograficzna wielu poszczególnych domów. To dzięki niej można zrekonstruować Przedwojenny obraz ulicy Zielnej. W tworzeniu wcześniejszych dziejów tego zakątka Warszawy pomagają plany miasta, spisy posesji oraz księgi hipoteczne. Zacznijmy zatem od początku. Ulica wchodziła w skład jurydyki Bielino i została wytyczona w planie porządkującym całość dzielnicy sporządzonym zapewne przez Jakuba Fontanę w połowie XVIII wieku. Na wyznaczonych działkach w ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat powstawały liczne parterowe, przeważnie drewniane domki, na tyłach których znajdowały się ogrody użytkowe. Było tu spokojnie, cicho, zielono i sielsko. W następnym stuleciu zabudowa drewniana zielnej stopniowo ustępowała budynkom murowanym zarówno parterowym, jak i jednopiętrowym. Ale w 1852 roku na 26 budynków tylko trzy określono jako kamienice. W drugiej połowie XIX wieku zaczęły pojawiać się tu budowle dwupiętrowe. Boom architektoniczny nastąpił w latach 70. i 80. Dawne domki, niektóre pamiętające ubiegłe stulecie, zaczęły po kolei ustępować wysokim, przeważnie czteropiętrowym kamienicom. Podobnie działo się na sąsiedniej, równoległej do Zielnej ulicy Marszałkowskiej, która stała się centrum mieszkalnym warszawskiej burżuazji. Niektóre z kamienic zielnej budowane były na działkach ujętych przez obydwie ulice, należących do tych samych właścicieli. Tak więc architekci domów przy Marszałkowskiej mogli być również autorami kamienic przy zielnej. W każdym razie, pod tym względem, obydwie ulice były do siebie podobne, choć zielna, znacznie węsza, pozbawiona linii tramwajowej nie miała tak dużego znaczenia komunikacyjnego jak Marszałkowska. Była przede wszystkim krótsza. Możliwość przedłużenia jej w kierunku południowym przestała być aktualna wraz z budową dworca kolei żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Początkowo od strony północnej bieg Zielnej kończył się na ulicy Próżnej i dopiero w roku 1874 Nastąpiło przedłużenie jej do Królewskiej. Nowa Zielna przebiegła przez teren dawnego pałacyku Jana Jerzego Plersza, autora istniejącego do dzisiaj w Ogrodzie Saskim unikatowego zespołu rzeźb rokokowych. Kamienica Wassersteina i Wilnera Zazwyczaj skupiamy uwagę na wyróżniających się obiektach architektonicznych lub budowlach ważnych historycznie. Dla odmiany spójrzmy na przeciętną kamienicę narożną, pozbawioną dekoracji, usytuowaną przy ulicy Zielnej pod numerem 28 u zbiegu z ulicą Świętokrzysku. Uwieczniono ją na fotografii wykonanej w kwietniu 1942 roku. Na pierwszym planie widzimy warszawską dorożkę, zwaną popularnie dryndą Dorożki były od dziesiątków lat nieodłącznym elementem pejzażu ulic. Malowano je na granatowo, a powożący nimi nosili granatowe płaszcze i okrągłe czapki z ceratowym daszkiem. Zdjęcie ukazuje również nader ozdobną uprząż konia. Dzisiejsze nieliczne dorożki mają kolor ciemnozielony, a dorożkarze są ubrani byle jak. Dlaczego nie pielęgnujemy tradycji? W głębi na zdjęciu widać charakterystyczny słup ogłoszeniowy, zwieńczony kopułką. Szkoda. Że nowe, plastikowe słupy nie przypominają dawniejszych Przyglądając się przedstawionej na fotografii kamienicy Zauważamy, że na drugim owego budynku Znajdują się w owalnych niszach Dekoracyjne wazony na konsolach A zatem nasuwa się wniosek Że pierwotnie elewacje musiały mieć bogate opracowanie Później usunięte tak postępowano niestety z niejednym zabytkiem, nawet w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ta szkodliwa ze wszech miar praktyka rozpanoszyła się i po wojnie. Niszczycielom dekoracji architektonicznych przyświecała idea unowocześniania, którego oznaką miała być gładka ściana. Na szczęście zachowało się wcześniejsze, dość niewyraźne zdjęcie kamienicy przyzielnej, pozwalające zorientować się w pierwotnym wystroju elewacji. Z materiałów archiwalnych dowiadujemy się, że w październiku roku 1860 właścicielami posesji należącej wcześniej do Stanisława Dworakowskiego zostali Icyg Wasserstein, i Eliasz Wilner, obaj handlujący. Na tej posesji, ale w jej dalszej części, stał frontem do ulicy Świętokrzyskiej parterowy murowany dwór z trójokienną wystawką. Nowi właściciele przyjęli zobowiązanie, że wszystkie zabudowania drewniane w tej posesji znajdujące się rozrzucą, a natomiast w ciągu lat dwóch Wymurują dom frontowy, dwupiętrowy, mający od ulicy Zielnej okien 10, a od ulicy Świętokrzyskiej okien 6. Tak też się stało. Oszacowanie, sporządzone w październiku 1861 roku przez budowniczego Michała Adama Miklaszewskiego, który był prawdopodobnym autorem architektury, dowodzi, że na parterze znajdowało się sześć sklepów, i że nowo wymurowana kamienica wraz z poddaszem była przeznaczona na mieszkania do wynajęcia. Temu celowi służył również stary dworek oraz nowa piętrowa oficyna stojąca w podwórzu. Mieszkało tu blisko czterdziestu lokatorów, połowa z nich była pochodzenia żydowskiego. Zachowały się rzuty poziome poszczególnych kondygnacji wszystkich stojących na posesji obiektów mieszkalnych, wyrysowane, jak sądzimy, przez Miklaszewskiego. Powróćmy do opisu budynku. Otóż z wyposażenia starej kamienicy pozostał zawieszony na ścianie narożnej balkon żeliwny na takichże kroksztynach oraz... Wspomniane w niszach dwa wazony dla ozdoby frontu. Zdjęcie prasowe z początku lat dwudziestych XX wieku pozwala lepiej zorientować się w pierwotnym wystroju architektonicznym elewacji budynku. Parter był pokryty pasowym boniowaniem. Parapety okien powiązano wydatnymi listwami. Okna pierwszego piętra na przewian ozdobiono trójkątnymi szczycikami i prostymi gzymsikami wspartymi na konsolkach. Całość zaś wieńczył gzymskroksztynami. Właściciele, kupcy Wasserstein i Wilner, obiekt uwznieśli zapewne z myślą o rychłym odsprzedaniu go, ponieważ już w lutym roku 1863 całą posesję odstąpili z zyskiem Elżbiecie Izabeli Nasierowskiej. W 1867 roku w wyniku licytacji, właścicielami całości zostali Walery i Stanisław Rudnicy. Z tego czasu pochodzą też zapiski na temat sporu, jaki wynik z powodu wyceny posesji. Trzej biegli budowniczowie: Felix, Walery, Zygadlewicz. Józef Orłowski i Kleofas Konopka zostali oskarżeni o niewłaściwe oszacowanie. Użyto wówczas formułowania, że cała ta historia opisanych czynności od początku do końca jest myślą i fałszywą. Sąd nie przyjął oskarżenia. Około roku 1880 odłączono od posesji część ze starym dworkiem, który rozebrano, a na jego miejscu wystawiono w 1853 roku neorenesansową, trzypiętrową kamienicę, ryzalitowaną w osiach skrajnych i z czterema balkonami zgrupowanymi w części centralnej. Obecnie nie ma śladu po dawnej zabudowie, jak w tylu innych punktach miasta. Próbujemy otwarzać ją tylko z okruchów, różnych przekazów. Przy Świętokrzyskiej Tuż przy dzisiejszej stacji metra Świętokrzyska, po tej właśnie stronie, pod przedwojennym numerem 32, stała trzypiętrowa kamienica, wyróżniająca się spośród wielu sąsiadek swym raczej skromnym wystrojem architektonicznym. Została wzniesiona dla Wincentego Majewskiego i Jana Rzepczyńskiego w roku 1867, a jej autorem był Felix Walery Zygadlewicz, który wkrótce po wybudowaniu sporządził dokładny opis posesji, uzupełniony rysunkiem rzutu poziomego Fasada Kamienicy, siedmiosiowa o jednolitym wystroju, Ożywionym pośrodku bramą wjazdową z balkonem nad nią, pierwotnie nie miała na parterze sklepów, a pomiędzy oknami piętr znajdowały się maszkarony. Gzyms, frontoniki nadokienne i listwy parapetowe ozdobione zostały gipsowymi arabeskami, które w późniejszym okresie zatarto. Balkon osadzony był na trzech kroksztynach kamiennych. Z blatem z takiegoż materiału, z galerią laną żelazną. Wnętrze bramy dekorowały pilastry. Podwórze otaczała szczelnie zabudowa oficynowa, również trzypiętrowa. Przy elewacjach oficyn umieszczono naczynia żelazne lane w kształcie wanienek do wylewania pomyj z durszlakami i zamknięciem hermetycznym, a nadto z kolanami łączącymi się z głównymi rurami w kuchniach. Była to więc wówczas budowla nowoczesna, co zapewne odbiło się na czynszu. Dla nas, warszawiaków, każda informacja na temat nieistniejącego już miasta ma wartość. Ujawnienie, że budowniczym kamienicy przy ulicy Zielnej był Zygadlewicz wzbogaca listę jego znanych dokonań, gdyż w porównaniu z innymi twórcami wiadomości o nim nie mamy za wiele Przy jasnej Praca Frydrycha Seweryn Siennicki, naczelnik oddziału depozytów w Banku Polskim 17 grudnia 1845 roku nabył od architekta Frydrycha i jego małżonki Karoliny z Kamińskich, część obszernego placu przy ulicy Jasnej. W sierpniu następnego roku wartość posesji wzrosła ponad czterokrotnie co najprawdopodobniej oznacza, że w tym właśnie roku stanął tu dom. Był to budynek parterowy. W roku 1850 Siennicki uzyskał pożyczkę na Nadbudowanie piętra A już w grudniu tego roku Ludwik Adolf Szmidecki Przygotował oszacowanie posesji W którym stwierdził, że przez przedłużenie domu frontowego Zrobienie antresoli i wymurowanie Na całej budowli pierwszego piętra Wartość posesji podniosła się do rubli srebrnych 12 tysięcy Istnienie kamienicy Potwierdza tarifa Świątkowskiego z 1852 roku. Ale w planie ulicy Jasnej Budowli tej niestety nie odnotowano. Chyba nastąpiło tu przeoczenie. Zachował się natomiast przekaz ikonograficzny, zdjęcie budynku z 1858 roku, wykonane z kopuły kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ukazuje ono zwartą na planie kwadratu piętrową budowlę widzianą od tyłu. Elewację ożywia ryzalit z dwoma oknami półkuliście zamkniętymi, zwieńczony trójkątnym szczytem z okrągłym otworem okiennym. Po obu stronach ryzalitu znajdowały się jednoosiowe partie. Całość przykrył czteropułaciowy stożkowy dach. Brak otworów okiennych w ścianie bocznej sugeruje, że liczono się z możliwością zabudowania wolnej przestrzeni po bokach. Kto mógł być autorem kamieniczki? Czy nie Szmidecki, który sporządził oszacowanie w 1850 roku? Więcej argumentów przemawia jednak za Frydrychem. To, że posesja właśnie od niego została przejęta. Że był on w tym czasie twórcą znaczącym i że za kilka lat miał zostać projektantem następnej budowli sienickiego przy ulicy Marszałkowskiej. Posiadłość, jak tyle innych, przechodziła z rąk do rąk. Siennicki pozbył się jej w 1852 roku, budując nowy, znany nam dom przy marszałkowskiej. Nabywczynią została Helena z Witosławskich-Dębowska, a w dwa lata później posesję kupił Aleksander Józef Komar, by w roku następnym odstąpić ją ponownie Helenie i Konstantemu Dębowskim. Ten ostatni był pułkownikiem byłych wojsk polskich. W roku 1872 Posesję nabyła Julia z Dąbrowskich-Kazimierska i wreszcie w 1880 roku jej posiadaczem został Adam Mokiejewski, który przystąpił do powiększania istniejącej budowli, dołączając z obu jej stron dwuosiowe segmenty. Tym sposobem budynek uzyskał plan wydłużonego prostokąta. Zachowały się rzuty poziome parteru i piętra projektowanej przebudowy z 1881 roku, dowodzące organicznego zespolenia ze sobą trzech części. Dziewięcioosiową fasadę od ulicy akcentował jednoosiowy płytki ryzalit. Bramie wjazdowej na podwórze, umieszczonej w drugiej osi od strony południowej, Znajdowało się główne wejście prowadzące na schody. Dwie inne, mniejsze klatki schodowe rozlokowano na skrajach budynku. Jedną z nich usytuowano w oddzielnym, dobudowanym od strony podwórza, wielobocznym, opilastrowanym segmencie. Za czasów Mokijewskiego, zapewne w początkach lat dziewięćdziesiątych, Wzniesiono w poprzek podwórza oficynę. W końcu XIX wieku w kamienicy nadbudowano drugie piętro. Budowla legła w gruzach w czasie powstania warszawskiego 1944 roku. Szkoda, że nie znamy jej wyglądu od strony ulicy za czasów Siennickiego, ale i tak można sobie wyobrazić kamienicę, której wcześniejszy etap powstawania był przypuszczalnie dziełem Piotra Frydrycha. Dom sztukatora Zwróćmy uwagę na dom sąsiadujący z kamieni Zosienickiego przy ulicy Jasnej od strony południowej. Pojawił się on już w czasach królestwa kongresowego. Należał wówczas do Stanisława Karłowicza, i jego żony Wiktorii, którzy nabili posesję w 1817 roku od Jana i Justyny Trenklerów. Budynek musiał być wzniesiony przez Karłowiczów. W 1854 roku właścicielami kamienicy zostali Wilhelm i Anna z Bandków małżonkowie Adolf, a od nich dwa lata później kupił ją Ignacy Ciszewski. Kamienica zajmowała posesję od ulicy, ale obok niej, od południa, znajdował się wąski wjazd na wydłużone podwórze z oficyną murowaną po stronie lewej, poza którą stał drewniany budynek, będący zapewne stajnią i wozownią. Ten układ przestrzenny Odnotowano w planie Warszawy z 1829 roku i powtórzono w taryfie świątkowskiego z 1852 roku. W grudniu 1859 roku w gazecie codziennej ukazała się notatka. Przy ulicy Jasnej, w miejscu małego domku, stanęła roku bieżącego. Według planu budowniczego Wojciecha Bobińskiego kamienica o siedmiu oknach frontu do pana Ignacego Ciszewskiego należąca, właściciela znanego zakładu sztukatorskiego. Na przykład pokój sypialny, cały ozdobiony płaskorzeźbami sławnych mężów. Tu głowy artystów starożytnych ozdabiają dziedziniec, tam znowuż figurki i basreliefy odrobione sztukatorską robotą zdobioną. Tu napis Witaj, gościu miły, albo służby poczciwej sprawie. Stajnie nawet stosownie ubrał godłami i więcej jeszcze ma zamiar w przyszłości poczynić przy ozdobieniem według rysunków lub modeli. Przy tej budowli nawet bramy stosowną otrzymają dekorację. Tak więc inicjatorem radykalnego przeistoczenia obiektu był jednak Ciszewski, który tu mieszkał i prowadził pracownię. Natomiast sklep ze swoimi wyrobami umieścił w bardziej atrakcyjnym pod względem handlowym miejscu w domu Ludwika Lutostańskiego na placu żelaznej bramy. Ciszewski, znany w mieście sztukator, postanowił przede wszystkim upiększyć własny dom. W piwnicy znajdował się młyn do tarcia gipsu poruszany siłą konia. Było to nader skomplikowane urządzenie, opisane szczegółowo w oszacowaniu. Darujmy sobie jednak ów opis. I zwróćmy jeszcze uwagę na fragmenty,